Dzisiaj chcielibyśmy się zająć kolejnym przykładem rozważań, kolejnym tematem rozważań związanych z tym zagadnieniem, o którym już wcześniej mówiliśmy, uwierzyłem i co dalej? Mieliśmy już dwa wcześniejsze spotkania na ten temat. Teraz trzecia część. Uwierzyłem i co dalej? W jaki sposób mamy dalej żyć po tym, jak się już nawróciliśmy, gdy mamy pewność, że nasze grzechy są odpuszczone, gdy mamy stuprocentową pewność, że naszym domem jest niebo, że raz na zawsze jesteśmy zbawieni przez doskonałą ofiarę Pana Jezusa Chrystusa, że już nic nie jest stanie. Stanąć między nami a Bogiem, że wiemy doskonale, że Jezus Chrystus umarł za nas i że mamy zapewnione miejsce w okręgach niebiańskich, jesteśmy domownikami Boga, jesteśmy uczestnikami, współuczestnikami boskiej natury. To jest pewne. Bardziej niż cokolwiek tutaj na ziemi, bo oparte jest na słowach Pana Jezusa Chrystusa. A Pan Jezus Chrystus nigdy nie kłamał, nigdy nikogo nie zawiódł. Możesz Mu w pełni zaufać. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na kilka zagadnień. Pierwsze z nich to jest kwestia tego, czy Bóg testuje człowieka, kiedy testuje człowieka, jak go testuje. Poprzednio już widzieliśmy w tych siedmiu wiekach, siedmiu okresach, siedmiu eonach, na jakie jest czas podzielony, że Bóg różnie postępował z człowiekiem. Zauważyliśmy podczas przeglądu tych siedmiu wieków, że każdy z nich zakończył się sądem. Jak do tego doszło? Co jest powodem tak poważnego postępowania Boga? Czyżby Bóg miał upodobanie w sądzeniu? O nie! Bóg nie jest skory do gniewu. Bóg nie jest skory do gniewu, lecz wielki w dobroci i miłosierdziu. Zatem odpowiedzi musimy szukać raczej w tym, że Bóg w swoim postępowaniu z człowiekiem W różnych wiekach, w różnych eonach, w różnych okresach czasu nakładał na niego zawsze pewną dozę odpowiedzialności i poddawał Bóg człowieka różnorodnym próbom, jeśli można tak powiedzieć. Bóg chciał znaleźć u człowieka coś dobrego, bo przecież Bóg sam uczynił tego człowieka jako stworzenie bardzo dobre. Uczy nas o tym pierwsza Mojżeszowa Pierwszy rozdział, 31 wiersz. Tam wpadają takie słowa. Ja przeczytam ten fragment z tak zwanej uspółcześnionej Biblii Gdańskiej, bo pamiętam go raczej z wersji brytyjki. 1.31 I Bóg widział wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre I nastał wieczór i poranek, dzień szósty Jaki był jednak wynik takiego doświadczania człowieka przez Boga? Człowiek, który cieszył się najszczęśliwszymi warunkami, jakie panowały wówczas w raju W Edenie, jeszcze w stanie niewinności otrzymał odpowiedzialność, by nie jeść z drzewa poznania dobra i zła. Człowiek ten mieszkał w Edenie i ogród Eden jest opisany w kwestii tej odpowiedzialności w I Mojżeszowej 2, 16, 17 I rozkazał Pan Bóg człowiekowi, możesz jeść do woli z każdego drzewa ogrodu, ale z drzewa poznania dobra i zła jeść nie będziesz, bo tego dnia, kiedy zjesz z niego, na pewno umrzesz. Stał się jednak człowiek nieposłuszny, nie zaufał Bogu, uwierzył natomiast wężowi i popadł w grzech. To widzimy m.in. w pierwszej Mojżeszowej 3, 6. A gdy kobieta spostrzegła, że owoc drzewa był dobry do jedzenia i miły dla oka, a drzewo godne pożądania dla zdobycia wiedzy, wzięła z niego owoc i zjadła, dała też swemu mężowi, który był z nią i on zjadł. Jednoznacznie tutaj widzimy, że nastąpił upadek. W czasie, gdy panowało jeszcze sumienie, a człowiek był odpowiedzialny, by czynić dobrze, co widzimy w pierwszej Mojżeszowej, czwarty rozdział od trzeciego do siódmego wersetu, z biegiem czasu zdarzyło się, że Kain przyniósł Panu ofiarę z plonu w ziemi, także Abel przyniósł z pierworodnych swej trzody i z ich tłuszczu, a Pan wejrzał na Abla i jego ofiarę, lecz na Kaina i jego ofiarę nie wejrzał,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 W czasie, gdy panowało jedynie sumienie, a człowiek był odpowiedzialny, by czynić dobrze, dokonane zostało pierwsze morderstwo. Brat zabił brata. Także dzisiaj, gdy słyszymy powiedzenie, kochają się jak bracia, jest ono skażone tym, że pierwsze morderstwo to było zabójstwo brata przez brata. Bóg musiał patrzeć, jak wielka jest złość człowieka na ziemi, a wszystkie myśli jego serca są ustawicznie złe przez cały dzień.